Pracowali z gangiem, który wyłudził z kasy wiele milionów złotych. Prokuratura potwierdza, w warszawskiej restauracji Różana były urządzenia podsłuchowe. Czy kogoś nagrała? Jeśli tak, to kogo? Tego jeszcze nie wiadomo. Za chwilę u nas także o trudnej z powodu pogody podróży bocianów do Polski. Centralne biuro śledcze zatrzymało czterech członków gangu, który wyłudzał pożyczki w wołomińskim skoku. Na konta podstawionych osób przelano ponad 100 milionów złotych. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępstwo odbywało się przy współudziale pracowników i członków zarządu skok Wołomin, którzy świadomie umożliwiali członkom gangu uzyskanie pożyczek. Przypomnijmy, że szefowie skoku Wołomin są oskarżeni o gigantyczne oszustwa. Mieli wyłudzić kilkaset milionów złotych spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w Wołominie to jedna z największych spółdzielczych kas w Polsce. Do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Prokuratura potwierdza, że w warszawskiej restauracji Różana były urządzenia, które mogły służyć do nagrywania dźwięku i obrazu, czyli urządzenia podsłuchowe. Zabezpieczono też nośniki danych, w tym komputery. Ale poza tym na razie wiadomo niewiele, bo prokuratura nie może rozpocząć śledztwa. Jest na razie tylko postępowanie sprawdzające. Mówi rzecz prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Na chwilę obecną nie wiemy, czy te urządzenia rzeczywiście rejestrowały obraz i dźwięk w tej restauracji, a jeżeli tak to zostało nagrane. Aby to ustalić należy przeprowadzić pewne czynności dowodowe, które można przeprowadzić dopiero po wszczęciu śledztwa. W śledztwa jest uwarunkowane złożenie wniosku pokrzywdzonego. A pokrzywdzonym jest minister obrony narodowej, który w restauracji Różana spotkał się z szefową Monu Holandii i właśnie tuż przed tym spotkaniem służba kontrwywiadu wojskowego odkryła urządzenie podsłuchowe w restauracji. Warszawska prokuratura przy Przypomnijmy, prowadzi śledztwo w sprawie podsłuchów w dwóch innych warszawskich restauracjach. Do tej pory ustalono, że od lipca 2013 roku podsłuchano kilkadziesiąt osób, polityków, biznesmenów, byłych i obecnych funkcjonariuszy publicznych. Zapis ich rozmów ujawnił tygodnik wprost. Niestety mogą się sprawdzić obawy mieszkańców Ukrainy, którzy cały czas boją się, że separatyści znów zaczną regularne walki. Ukraiński sztab wojskowy informuje o ściąganiu przez prorosyjskich bojowników dodatkowych sił na front. Więcej o tym nasz korespondent Piotr Pokorzelski. Zastępca dowodzącego operację antyterrorystyczną Walentyn Fedyczew poinformował, że z antracytu do Debalcewe separatyści ściągnęli 1 kwietnia trzy czołgi, pięć wyrzutni grad oraz siedem ciężarówek z amunicją. W ten sposób bojówkarze po raz kolejny złamali porozumienia mińskie z połowy lutego, przewidujące wycofanie ciężkiego sprzętu wojskowego z linii frontu. Sztab poinformował też, że 31 marca z Rosji przez niekontrolowane przez Ukrainę przejście graniczne i Izvaryno wjechało osiem ciężarówek z bronią. Jeszcze wcześniej, 26 marca, w rosyjskim tzw. Tak konwoju humanitarnym miały jakoby zostać dostarczone radiostacje wojskowe. Wieczorem ukraińskie siły były ostrzeliwane 10 razy. Doszło do bezpośrednich walk. Ukraińcy utrzymali swoje pozycje. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki mamy informacje dotyczące podróży bocianów do Polski. Podróży, jak się okazuje, niełatwej. Wiadomo, że wyruszyły, zwykle o tej porze już u nas są, ale tym razem zatrzymała je pogoda. Deszcz ochłodzenie i silniejszy wiatr spowodowały, że bociany musiały zatrzymać się w Bułgarii i w Rumunii. Kiedy dotrą do swoich gniazd w naszym kraju, próbował to ustalić Tomasz Marciniuk. Choć już początek kwietnia, o usłyszenie takiego klekotu bocianów nie jest łatwo. Gwałtowny spadek temperatury, silne wiatry oraz opady deszczu i śniegu sprawiły, że ptaki, które zazwyczaj w drugiej połowie marca szumnie docierają nad Wisłe, zatrzymały się w cieplejszych krajach. Do tego, by ponownie wzbiły się w powietrze i doleciały do Polski, potrzebują przede wszystkim wyższych temperatur. Wówczas zapewne pojawią się błyskawicznie, mówi ornitolog Ireneusz Kaługa z Siedleckiej Grupy Ekologicznej. Oceniamy, że jakieś 2-3 dni poprawy pogody może spowodować, że nagle masowo siądą, bo one wszystkie są już blisko. Jeszcze trudniej mają te ptaki, które przyleciały przed pogorszeniem pogody. One, jak zauważa mój rozmówca, mają trudności ze znalezieniem pokarmu, stąd też coraz częściej można je spotkać w pobliżu domów, na przykład w ogródkach. To jest y, niesamowita sytuacja, bo normalnie to tak boćki raczej rzadko się zbliżają do zabudowań. Irena Ługa uspokaja jednak, że niebezpieczeństwo ptakom nie grozi i w obecnej sytuacji nie ma potrzeby ich dokarmiania. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. O pogodzie w najbliższych godzinach już teraz za kolejny serwis w Trójce o 13. zapraszamy. Piątek pochmurny, choć chwilami przez chmury wygląda słońce, ale niemal wszędzie możliwe dziś opady deszczu, deszczu za śniegiem i śniegu. Najmocniej będzie padać w rejonach podgórskich i w górach i tam także jeszcze silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Najcieplej dzisiaj na Pomorzu Zachodnim plus 9, najchłodniej na krańcach wschodnich tam maksymalnie plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy.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 Dzień dobry, witam Państwa, Michał Szański. Godzina Prawdy w piątek, wielki piątek. To jest dobry dzień, bo skłania do pewnych refleksji. Podobno tyle dostaniemy od innych, ile sami im zaoferujemy. Może właśnie taka refleksja dziś będzie towarzyszyła naszej rozmowie, bo chcę Państwu z prawdziwą przyjemnością przedstawić mojego gościa, pani Marta Majewska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Michale, dzień dobry Państwu. Pani Marto, wróciła Pani nie tak dawno, kilka tygodni temu, z Sudanu Południowego. Tam działa Pani w organizacji bardzo znanej na świecie Lekarze bez granic. Założyła Pani w Ugandzie dom dziecka. Jednym słowem naprawdę mnóstwo Pani daje z siebie innym. I to na odległym czarnym kontynencie. Skąd ta miłość do Afryki? Zrodziła się podczas studiowania literatury kapuścińskiego, pracy z UNICEF-em przez, przez parę lat i, i takiej fascynacji tym kontynentem, ale tak naprawdę dojrzała dopiero w momencie, kiedy tam pojechałam, pożyłam, poczułam, dotknęłam kontynentu afrykańskiego i nauczyłam się samej siebie bardzo dużo właśnie tam i, i postanowiłam zostać na dłużej fascynujący kontynent, ale także groźny, mroczny, zwłaszcza kiedy słyszę, że dziewięć miesięcy spędziła Pani w Sudanie Południowym, najmłodszym państwie tego świata. Zgadza się. Które jest wstrząsane już jakimiś rozruchami. Giną ludzie. To myślę sobie, co taka młoda, ładna Polka mhm. robi w takim kraju. Pracuję dla Międzynarodowej Humanitarnej Organizacji lekarze Bez Granic i tak, humanitarna organizacja jest w Sudanie Południowym bardzo potrzebna w chwili obecnej. Niestety, zaraz po odzyskaniu niepodległości w Sudanie Południowym nastąpiły walki i wybuchła wojna domowa pomiędzy największymi plemionami. I oczywiście najbardziej dotknięci tą wojną byli cywile, ludność cywilna, kobiety, dzieci, które musiały uciec ze swoich domów, pozostawić wioski, uciec do buszu. I tak naprawdę największy kryzys humanitarny odbywa się właśnie tam. A czego potrzeba takim ludziom e, poza żywnością, poza wodą? E, to oczywiście opieka zdrowotna i medyczna i e, my taką e, opiekę im dostarczamy w naszej organizacji. Pani nie jest lekarzem. Nie jestem. <śmiech> Ale oczywiście jesteśmy bardzo dużą organizacją. Ta struktura medyczna musi być wspierana przez e, dodatkowe e, zasoby. Mówię tutaj o logistyce, o finansach i o zasobach ludzkich. I właśnie ten ostatni... E, Zasoby ludzkie to jest moja działka. Ja pracuję jako haerowiec na misjach i dbam o to, aby pracownicy lokalni byli zrekrutowani, abyśmy mieli wystarczająco dużo ludzi, z którymi możemy współpracować, zarówno międzynarodowych pracowników, jak i właśnie twórców ludności lokalnej. Czyli Zupowienim... wydajecie im pracę? Tak, my dajemy im pracę w Sudanie Południowym. To jest nasza największa misja na świecie. W momencie, w którym ja pojechałam na tę misję w, w czerwcu 2014 roku, zaraz. Po wybuchu wojny e, mieliśmy 1200 pracowników, więc to jest ogromna misja. I to mówię tylko o pracownikach lokalnych. E, do tego doszło 130 pracowników, wolontariuszy, międzynarodowych, lekarzy, pielęgniarek, położnych, ale bardzo dużo właśnie osób niemedycznych, takich jak ja, prowadzących logistykę i finanse itd. Tak ogromna interwencja humanitarna i medyczna, i Lekarze bez granic bardzo prosto mówiąc ratują życie ludzkie. Dzieci i dorosłych w takim kryzysowym kraju, w, jakim, w sytuacji, w której znalazł się teraz Sudan Południowy, to jest niezbędna interwencja. Wydawałoby się, że to gwarantuje wam bezpieczeństwo. No bo jesteście potrzebni jako organizacja. Oni to chyba zdają sobie z tego sprawę. Tak. Nie było sytuacji, w której byliście atakowani przez wrogów? Nie. Rzeczywiście neutralność naszej organizacji pozwala nam na zachowanie dystansu od wszelkich tych działań politycznych czy, czy walk. Nie jesteśmy stroną w tym konflikcie i dostarczamy ściśle pomoc medyczną osobom, które tej pomocy potrzebują. I... Prowadzicie szpital? Tak. Prowadzimy akcje szczepionkowe. Zależy, prawda, co, co jest potrzebne w danej chwili. Można by powiedzieć, że robicie bardzo dużo dobrego. I bardzo jestem dumna z organizacji Lekarzy Bez Granic. No i z siebie, mam nadzieję, pani Marto. No jest pani młodą Polką. Pani się urodziła w 84 roku i rzeczywiście znalazła się pani w takiej sytuacji, gdzie może pani z ręką na sercu powiedzieć pomagam innym ludziom, których nie znam Obcy kontynent, obcy kraj, a jednak tam pani jest. Nie jest ciężko pani jako młodej dziewczynie w takiej sytuacji? Jestem rzeczywiście cząstką tego, co nazywam taką wielką układanką i każdy puzzle w tej, w tej układance jest, jest ważny i my wszyscy wspieramy się nawzajem. Czasem jest ciężej, czasem rzeczywiście ta praca jest tak motywująca i e, tak wiele oddaje człowiekowi, że, e, że te pewne przeciwności losu się znosi e, łagodniej. No tak, Najtrudniejsze... ale czy warunki bytowe, czy to nie jest tak, że brud, smród? I ubóstwo? Czasami. <głos》>, czasami na projektach rzeczywiście żyjemy bardzo skromnie. Nasza organizacja słynie z tego, że nie zapewniają nam na misjach jakichś luksusów i człowiek się z tym godzi. Mieszkamy w takim Sudanie Południowym na projektach, mieszkamy w lepiankach, bez drzwi, z moskiterami w oknach i, i, i rzeczywiście z ograniczonym dostępem do wody czy, czy do prysznica, ale, ale lekarze bez granic bają oczywiście o to, żeby te podstawowe komforty, żebyśmy mieli, ale ale bez przesad. Już na przykład w stolicy, tam gdzie znajduje się koordynacja takiego projektu, możemy sobie pozwolić na troszeczkę większe, więcej tego luksusu, ale to też zależy od kraju, od bezpieczeństwa w kraju. I takim największym ograniczeniem to są dla nas właśnie te ograniczenia związane z niebezpieczeństwami. Godzina policyjna o dziewiątej. Na projektach właśnie tak bardziej w polu, o siódmej musimy być już wszyscy w tych naszych chatkach. Więc nie ma takie, takiej swobody, której mi brakuje często i którą się tak Cieszę, gdy wracam do Polski, że mogę iść na spacer o 11:00. No tak. To wtedy <śmiech> człowiek czuje, że jest wolny, rzeczywiście. Tak. Pani Marto, to wobec tego spróbujmy przyjrzeć się pani fascynacji, jak to się wszystko ułożyło, mhm. bo poza tym Sudanem i poza lekarzami bez granic, pani jeszcze stworzyła niezwykłą rzecz w Ugandzie. Tak. I to jest zresztą motyw, dzięki któremu poznałem Panią, bo spotkaliśmy się w programie Pytanie na Śniadanie, kiedy z błyskiem w oko opowiadała Pani o domu dziecka i o takim oknie dla porzucanych małych dzieci w Ugandzie. Tak. Ale myślę, że do tego dojdźmy, bo mhm. jednak najpierw chciałbym spojrzeć na Panią jako na młodą dziewczynę z bielawy na Dolnym Śląsku, mhm. która kończy szkołę i myśli, co dalej zrobić w swoim życiu. Jak to się by ułożyło? Że Pani tę Afrykę gdzieś w pewnym mhm. momencie tak mocno zaakcentowała. Od ukończenia szkoły do mojej Afryki parę lat minęło i wiele, wiele etapów przeszłam w swoim życiu. Jestem bardzo energiczną osobą z natury, więc zawsze angażowałam się w różnego rodzaju inicjatywy. Czy pani charytatywne. była lwem e, Baranem. A <laughs> tak, to też bardzo dobry znak. Znak ognia. Tak mnie ciągnęło rzeczywiście w moim życiu w taki międzynarodowy świat, że tak powiem. Po szkole byłam przez rok w Niemczech, uczyłam się języka, później wróciłam na studia, do Polski. Ale... Co pani wybrała? E, stosunki międzynarodowe. Zaocznie studiowałam, więc przez trzy lata pracowałam w firmie konsultingowej w Świdnicy na Dolnym Śląsku. To był 2004 rok, kiedy Unia Europejska przyjęła nas do swego grona i pisaliśmy pierwsze projekty europejskie i ja tym się zajmowałam przez trzy lata. Natomiast ciągnęło mnie dalej, więc pojechałam na stypendium do Niemiec, kończyłam studia tam. Podczas mojego pobytu w Dreźnie studiowałam, podczas pobytu na tych studiach dostrzegałam ludzi, którzy więcej podróżowali niż krąg osób, z którymi ja się wychowałam dla których taki wyjazd, nie wiem, do Azji czy do Afryki nie był nieosiągalny. Mnóstwo studentów, głównie niemieckich, którzy w planach mieli, a po studiach poznam kawałek świata. I, i mnie to też inspirowało. I przyjaźnie się od właśnie tego czasu z Moniką, to jest koleżanka z Górnego Śląska, taką pasję do Afryki rozwinęłyśmy wspólnie podczas tych studiów w Dreźnie. I marzyłyśmy o tej Afryce. I pracowałyśmy właśnie dla UNICEF, organizowałyśmy różne zbiórki, ale nie wiedziałyśmy, jak tego dotknąć. I postanowiłyśmy, pojedziemy i poznamy na własną rękę. I ja skończyłam studia pierwsza, postanowiłam, że spędzę pięć miesięcy w Ugandzie. Na tyle mi starczyło oszczędzonych pieniążków, więc to był taki budżet, na który mogłam sobie pozwolić. Dlaczego Uganda? Oczywiście trochę tych rozmyślań było i poszukiwałam organizacji, której chciałam się zaczepić, bo myślę, że jestem odważna, ale nie aż tak odważna, żeby na tej na tym czarnym lądzie stanąć i zacząć podróżę, więc pomyślałam, że bezpieczniejszą opcją będzie rozpoczęcie jakiejś współpracy czy pracy, wolontariatu dla jakiejś lokalnej organizacji. Natomiast tak nie mogłam się z żadną z tych organizacji początkowo zidentyfikować, a w moim życiu było tak, że moje studia w Niemczech finansowała Fundacja Konrada Adenauera, dwuletni pobyt tam. Więc postanowiłam, że, że pracując dla nich, tak za darmo, że tak powiem, to, to oddam im po części to, co oni we mnie zainwestowali, a ja na spokojnie będę poznawać właśnie Afrykę przez to, że jestem wśród nich. I zaproponowałam fundacji, że, że do nich pojadę Jednym właśnie z ośrodków, które oni prowadzili, był ośrodek w Ugandzie. I, I tak mnie to pociągnęło. Więc czasami te decyzje związane są z pewnymi jakimiś wcześniejszymi... Układami. Układami, wydarzeniami. Ktoś, kto mi pomógł wcześniej, postanowiłam, że skoro już inwestuję siebie, to zainwestuję właśnie w, w nich na A początku. co oni robili w tej Ugandzie? Fundacja, fundacja Adenauera? Fundacja Adena Adenauera jest oczywiście bardzo polityczną organizacją, więc oni zajmują się promowaniem podstaw demokracji i, i praw konstytucyjnych i, i promowaniem wyborów i, i tak dalej. I my rzeczywiście przez trzy miesiące byłam z nimi. To był okres przed wyborami w 2011 roku w Ugandzie. To zajmowaliśmy się tak promowaniem wyborów, żeby ludzie Aha. szli do... Czyli tak pracowaliście na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Tak. Dwa słowa o samej Ugandzie, bo mhm. nie wszyscy słuchają kojarzą, gdzie ten kraj leży i co to za kraj. Mhm. Dwa słowa proszę nam przybliżyć. Uganda jest y, krajem w Afryce środkowo-wschodniej, graniczy z Kenią, Tanzanią, to już takie bardziej znane rejony. Duży to kraj? Porównywalny do Polski. O, liczba ludności również ponad 30 milionów, więc... Można się poczuć jak w domu <głos> od razu. Kraj bardzo zielony. Tak się Afryka bardzo często kojarzy z takimi pustynnymi, saharyjskimi klimatami. Natomiast tego w Ugandzie nie ma. Jest bardzo żyzna gleba, jest dużo zieleni. Umiarkowany w miarę klimat. Przyjazny człowiekowi. Tak. Ustrój polityczny? Od 30 lat <głos> ten sam prezydent. Ostry reżim nie. i zamordyzm? Nie, nie myślę myślę, że nie, że, Sporo że już... demokracji. Starają się. Starają się. <laughs> tak. Czyli w miarę cywilizowany afrykański kraj. Tak. Myślę, że przez 30 lat w Ugandzie była wojna. I to ludzie bardzo znają ten etap historii ugandyjskiej, dlatego czasami jak opowiadam, że jestem w Ugandzie, to ludziom się kojarzy reżim Idiego Amina, ludziom się kojarzy wojna domowa z Josephem Konim, bardzo okrutna wojna domowa, która dopiero niedawno się skończyła, ale żniwa tej wojny dzieci, tej wojny tak naprawdę teraz właśnie widzimy na ulicach Ugandy. I, I to są takie negatywne y, oczywiście Skutki skojarzenia, prawda? skojarzenia. Ta, które ludzie mają z Ugandą. Ale od jak się nie mylę, 2008-2009 rok ta, ta wojna chyliła się ku końcowi, dlatego że Josefa Koniego wypędzili z Ugandy. Jest jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi na świecie tak naprawdę do tej pory, ale zapanował taki zginalny pokój, szczególnie właśnie na północy Ugandy i nie słyszymy już o takich horrorach, o których wiedzieliśmy wcześniej z tego e, czasu, prawda? No i mam wrażenie, od początku mojego pobytu, szczególnie właśnie to dostrzegłam przed wyborami w tym 2010 roku, że Ugandyjczycy, ich największym pragnieniem to jest pokój w tym pierwszym pobycie miałam tak więcej przez tą Fundację Adenauer, a więcej kontaktu z różnymi organizacjami lokalnymi, z różnych środowisk, bo my przez nich pracowaliśmy, prawda? Mm. Przez nich docieraliśmy do ludności. A jak pani emocjonalnie tę Afrykę odnalazła? Czy to się pani podobało? Czy pani znalazła takie miejsce w tej Ugandzie, gdzie pani powiedziała, wow, tu jest pięknie? To nie była miłość od pierwszego wejrzenia jeżeli chodzi o Ugandę. Miałam swoje kryzysy i miałam swoje rozczarowania podczas tego pierwszego pobytu. Pamiętam, że mój szok kulturowy nastąpił w okolicach czwartego miesiąca pobytu tam, bo najpierw ta ekscytacja, najpierw dużo tańca, dużo wrażeń pozytywnych, mniej pozytywnych, ale wrażeń, które mnie pchały do przodu. Natomiast ten czwarty, piąty miesiąc w Ugandzie to, to ja chciałam wyjechać. To ja byłam zmęczona, nie rozumiałam jednak, że tak się zap zapętlamy w jakichś takich kołach, z nie można wyjść w takim kole biedy bardzo często, prawda, też. I myślałam, że, że nie zagrzeje miejsca w Ugandzie. Chyba dla mnie największym takim przełomowym momentem to był taki dom dziecka jeden, w którym przez zupełny przypadek się kiedyś znalazłam i odkryłam, że, że tam jest Tyle ciepła, tyle miłości, tyle potrzeb też, prawda? I to taki raj na ziemi. Do tej pory, mimo że mam swój własny dom dziecka w Ugandzie i to też jest raj na ziemi, to ten inny dom dziecka jest dla mnie takim ogromnym sentymentem. Niezwykłe, dlatego że wydawałoby się, że akurat dom dziecka jest takim miejscem, gdzie będzie dużo cierpienia, smutku, mm -hmm. no bo to są opuszczone dzieci. To tak. są sieroty. Tymczasem mhm. pani znajduje coś niezwykłego w domu dziecka. I to jest niezwykłe i myślę, że jest to jedną z tych motywacji, dlaczego ja wraz z Marią i Józefem postanowiliśmy stworzyć dom dziecka. My mam wrażenie, że nigdy nie skopiujemy prawda, tych, tych naszych placówek, natomiast tyle, ile radości można dać tym dzieciom i jak, to, jak człowiek pomyśli, skąd te dzieci się wzięły, skąd one trafiły do nas i dlaczego. I jak tak patrzymy na to ich szczęście i na tą radość i, i to takie beztroskie, bezpieczne dzieciństwo, które udało się stworzyć w takim małym, prywatnym domem dziecka, to my też tak chciałyśmy. A, no to o tym jeszcze pani nam opowie, bo to mhm. będzie fascynująca historia. Zakończmy ten pierwszy etap. Tak. Jest pani w Ugandzie wobec tego kilka miesięcy, pracuje pani dla Fundacji Adenauera, mhm. jest pani zmęczona po czterech miesiącach, wraca pani. Tak, do tego dodam, złamałam nogę, nie było łatwo w po kampalskich ulicach, bez chodników się poruszać, ale tak, ale gdzieś dokończyłam ten swój pierwszy etap, ten planowany, poznawania i wróciłam do Polski i tak wiedziałam już, okej, okay, idę w dobrym kierunku, że, że Afryka jest tym moim kierunkiem, bo wahałam się, przed wyjazdem muszę przyznać, studenci, moi znajomi pytali się, ale co po tej Afryce, co po tej Afryce? No I tak w Niemczech taki stres, wszyscy mają odpowiedź co za pięć miesięcy, a ja czułam, że ta Afryka coś zmieni w moim życiu i ja jechałam tam zupełnie z taką otwartością, żeby pójść z tym prądem, bo ja nie wiem, czego oczekiwać, prawda? Nie mhm. wiem, co się zmieni. I wiedziałam. Wróciłam do Polski i potrzebowałam przerwy od tej Ugandy, ale chciałam pracować na rzecz takich działań w tym rejonie. I tutaj w Polsce działa kilka organizacji. Umówiłam się z pierwszą organizacją na spotkanie i to było to. Zakliknęliśmy z panem Robertem z Zduńczykiem, Polska Fundacja Ekonomiczna. I my, my się spotkaliśmy i my poczuliśmy, że, że jesteśmy na tym samym poziomie takiej miłości do Afryki, fascynacji, projektami i chęci, chęci pomocy. Tyle, że pan Robert powiedział tutaj, ja nie mam dla ciebie pracy. Jesteś chętna wrócić do Ugandy, tak? Za trzy tygodnie? Od razu rzucił taki termin? No, bardzo, bardzo szybko, bo rzeczywiście ta fundacja wygrała projekt z MSZ-u i potrzebowali koordynatora projektu tam na miejscu, w Ugandzie. Do Ugandy? Tak. I po jakim czasie pani wracała? Pięć tygodni mi to zajęło. Niesamowite. <śmiech> tak, więc... Dobrze, to teraz drugi etap, ale zagrajmy pierwszą piosenkę. Dobrze. Pani zaproponuje właśnie takie afrykańskie klimaty. Tak, afrykańskie, nieugandyjskie, burundyjskie. Wykonawcą jest Kidum. Taka refleksyjna piosenka, która pomaga mi się czasami zdystansować, odpocząć i, i tak znaleźć siebie. Pominę tytuł <śmiech> w Kiru ta piosenka jest śpiewana, więc zapraszam na, na ten utwór wykonawca Kidum. zaña nimbarcuno cono mona na vognu l'cundo li mainda du na vognaru sese sinamuvu inganu cumen ninni taniscanwa temera cumikimati cu lo temero du vungu banu quem me dá se ato bigahenga ma we my my sunz it's ukori joro no murango ukimwirinyungu sumuryango gukuyikirengwe undingawe otema nereke afugwa bubezwe timba no mu bavaro dachi bukacheru lukunyo rugisosa tukivuga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 Njema yeah. si seme faranga karanda ya yeah. ngiye imi bi la giana ati ramal dia umu bu wa kuriye wabutungi akumbavaza ukunwa nukunwe nimo kufiu mukazi aliko Gufatengingo yangu chumba baza, mukui tivi show show, mukui ya mukui sarahamwe, mukibuka rgambo twa fuga nye. Mrukundo satoerunge, gatambotoa fuga nye. Satoerunge, mukundo We've won I up, się jak w Afryce, mam nadzieję, że państwo także, a to za sprawą Marty Majewskiej, która pracuje dla organizacji Lekarze Bez Granic, a która dziś w Godzinie Prawdy opowiada o swojej fascynacji Afryką, a konkretnie Ugandą. Mhm. Bo już jesteśmy na etapie, pani Marto, kiedy mhm. pani po tym pierwszym pobycie, pracując dla fundacji Konrada Adenauera, z kolei wraca pani do Ugandy, już pracując dla polskiej fundacji. Tak. Polska Fundacja Ekonomiczna, Polska Afryka Wschodnia, tak się nazywa. Pojechałam jako koordynator projektu tam na miejscu w Ugandzie, a projekt miał na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i wspomagaliśmy tutaj z polskiej strony taką lokalną organizację, bibliotekę, która działała w Slamsie, w Kampali, nazywał się Kałępę i oni współpracowali z kolei z wieloma szkołami w tym biednym rejonie Kampali, aby właśnie promować czytelnictwo. I wraz z Tarjuszką Ewą, y, prowadziłyśmy ten projekt przez rok prawie, tam będąc w Kampali, na miejscu. Tak, mieszkałyśmy, mieszkałyśmy w Kampali, współpracowaliśmy z tymi lokalnymi e, pracownikami. Wylądowałam w zupełnie innym scenariuszu. Nagle współpracowałam tylko i wyłącznie z lokalnymi pracownikami i partnerami i mieliśmy do zrealizowania wspólny projekt, wspólnymi siłami. Gdzieś ta kultura pracy się okazała bardzo różna i była takim wyzwaniem, ale mieliśmy wspólne cele i to oczywiście nas e, pchało e, do przodu. Być może dlatego, że miałam koleżankę Polkę Ewę ze sobą i, i my byłyśmy takie żonne poznawania obie. Miałyśmy też czas na to, żeby troszeczkę jeszcze więcej tej Ugandy zobaczyć. I w tym samym czasie rzeczywiście rodziła się już idea założenia domu dziecka, więc... No o to muszę zapytać. Tak, co to no, znaczy to... rodziła się idea założenia domu dziecka? Pięknie pani nam opowiedziała kilka minut temu o tym domu dziecka, który mm -hmm. takie dobre wrażenie na pani zrobił. Tak. Ale co, dwie Polki i na nas macie pomysł, a może my coś takiego założymy? Ja poznałam Marię i jej, Josef, i jej męża Józefa, to są Ugandyjczycy i oni byli moimi znajomymi od czasów tej nieszczęsnej nogi, którą złamałam, bo Józef jest tak taksówkarzem i mnie woził w tamtych czasach, jak mi było potrzebne od Józefa poznałam Marię, Maria okazała się pracownikiem socjalnym i my jakby na tych samych falach odbierałyśmy Aha. i mnie najbardziej w Ugandzie dotknął problem porzucanych dzieci i tam problemów dziecięcych jest bardzo duże, jest mnóstwo sierot w, w Ugandzie. Duża liczba sierot pochodzi właśnie z tego północnego konfliktu, który toczył się przez tak wiele lat, gdzie ich rodzice zostali wymordowani. To, to my mówimy o setkach tysięcy, a właściwie milionach sierot w Mnóstwo dzieci żebrzących na ulicach, mnóstwo takich ogromnych placówek, jeżeli już są domów dziecka w cudzysłowie, gdzie nawet po 300-400 dzieciaków mieszka, żyje. Trudno to domem nazwać, prawda, ale mnóstwo też dzieci na ulicach. I wśród tych wszystkich różnych problemów dzieci, na które ja jestem wrażliwa, bardzo. Taki, szczególnie jeden problem, z którym ja nie umiałam przejść, obojenny, to niemowlęta wyrzucane na śmietniki. Niemowlęta znajdowane na ulicach, na jakichś ławkach, pod ławkami. Te, to jest żywe, zjawisko prawda, powszechne? Jest plagą w Ugandzie. Nisamowite. Muszę przyznać. Muszę przyznać, jest plagą. Jest dużo doniesień, nawet właśnie w różnych mediach takich międzynarodowych, że, że Uganda sobie z tym problemem nie umie poradzić. A z drugiej młode strony, matki, młode matki po prostu po urodzeniu dziecka porzucają to dziecko na ulicy? Tak. Tak i, i oczywiście przyczyn jest tu wiele i nigdy się tak do końca nie dowiemy, bo bardzo często nie wiemy, kto tą matką jest. Natomiast y, oczywiście z jednej strony bieda, z drugiej strony brak, bo to, szczególnie to, ta plaga widoczna jest w mieście, w dużym mieście, gdzie, gdzie ludzie idą do tego miasta w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu jakiegoś lepszego życia, niekoniecznie umieją się tam odnaleźć, bo rynek pracy w ogóle jest bardzo ubogi. To jest taki mit, że ze wsi pójdzie do miasta i znajdzie pracę, prawda, więc mnóstwo tych, tych bezdomnych osób i osób, które sobie nie radzą. Więc, więc, te kobiety gdzieś takie oderwane od tych swoich struktur rodzinnych, prawda, w której może znalazłyby wsparcie w takim dużym mieście, w którym nie potrafią sobie poradzić. Z drugiej strony bardzo dużo młodych matek. Struktura w Ugandzie taka hierarchia społeczności, którą ja dostrzegam bardzo często bazuje na posiadaniu służącej w domu pomocy, prawda, i dużo kobiet bardzo młodych dziewczyn jest wysyłane na służbę i one tam pracują za Victio Pierunek, prawda, I, i bardzo często, to też jest plaga, myślę, bardzo taki trudny temat w Ugandzie, że te, bardzo często te kobiety są wykorzystywane przez tych mężczyzn, którzy są panami domu. Przez gospodarza. Tak. I z tego problemu bardzo często pojawiają się oczywiście dzieci. I dzieci niechciane, dzieci ukrywane, wstyd, wykluczenie z rodziny, brak środków. I, i to powoduje, że, że kobiety znajdują się w takiej desperacyjnej sytuacji, gdzie... Gdzie dopuszczają się rzeczywiście takiej zbrodni. Rodzą, niech wiedzą, co z tym dzieckiem zrobić, bo nie ma żadnej instytucji, która by im mogła w tym pomóc i po prostu zostawiają te dzieci. I, I co się z tymi dziećmi dzieje? Część ja, z nich pewnie umiera, Dokładnie. Po ja, ja nawet nie umiem sobie wyobrazić, ile my dzieci nie znajdujemy, prawda? Bo te, ta garstka tych dzieci, które są na tyle silne i miały troszkę szczęścia w życiu, że zostały usłyszane, zobaczone, znalezione, to jest na pewno niewielki procent te, tych dzieci, które zostały porzucone. Więc nie ma jakichś oficjalnych statystyk, ile dzieci nieżywych się znajduje. Natomiast kilkaset dzieci rocznie znajdujemy takich porzuconych niemowląt. I te historie, które ja znam, dwa domy dziecka nas inspirowały. Właśnie takie małe, prywatne inicjatywy, nie te molochy, w których dzieci nawet nie chodzą do szkoły, nie mają porządnej opieki, tylko takie dwie małe, prywatne inicjatywy. Co to znaczy prywatne? Bo chcę to zrozumieć. Tak. Kto, kto w takim razie zakłada taki mały dom dziecka i kto finansuje? No najczęściej to finansują osoby przyjaciele osoby, która, która się takie inicjatywy podjęła, prawda? I jeden z tych domów dziecka jest, jest prowadzony przez bardziej tak amerykańskich znajomych, jeden przez niemieckich przyjaciół. I to są rzeczywiście środki z zewnątrz, które, które pomagają prowadzić takie domy dziecka. Nie otrzymujemy żadnej pomocy. Rozumiem, że państwa. jest po prostu ugandyjska rodzina, która coś takiego organizuje i dostaje pieniądze od zaprzyjaźnionych ludzi z Ameryki czy z Europy. Czasami tak, Czasami tak, to tak. Jedno znam dom dziecka, w którym rzeczywiście um, Amerykanin znalazł się w sytuacji, w której dane mu było dziecko. I, i od tego zaczął się pomysł na, na stworzenie domu dziecka. To jest właśnie ten dom dziecka, który tak urzekł mnie najbardziej w życiu. I on to prowadzi i on tam mieszka. Inne to są bardzo często właśnie lokalne inicjatywy osób z wielkim sercem, które chcą coś pomóc. I bardzo często to nie zaczyna tak, że one mają fundusze z zewnątrz. One po prostu coś chcą osiągnąć i być może ktoś je dostrzeże, pozna i wtedy chce, chce dołączyć i chce pomóc. Natomiast my z Marią też się zastanawiałyśmy, czy to jest może lepsza droga, dołączyć się do takiej organizacji i ich wspierać. Czy też pójść w czy kierunku też, założenia własnego tak, domu i, dziecka. I argument, który nas przekonał chyba ostatecznie był taki, że te domy dziecka już były na skraju takiego przepełnienia. Dzieci przychodziły kolejne. Natomiast, żeby stworzyć dom, nie możemy tworzyć domu e, mając tam setkę dzieci, bo tak naprawdę ta idea się zupełnie pogubi. I rozmawiając, przyjaźniąc się z tymi dwoma domami dziecka, jakieś takie było nasze wspólne porozumienie, że, że lepszą inicjatywą będzie pójść własnym torem i nie mnożyć tych bytów, prawda? Nie, nie inwestować może dodatkowych środków w te istniejące małe placówki, tylko stworzyć kolejny dom. No pomysł niezwykły i tylko teraz jak to zrealizować? Ma pani przyjaciół, Marię i jej męża. Tak. Pracuje pani dla Polskiej Fundacji Ekonomicznej, ale w pewnym momencie ten projekt się kończy, prawda? Tak. Co pani robi wobec tego? Znowu wraca Pani na chwilę do Polski? Był taki epizod właśnie w moim życiu, że po tej Fundacji Polskiej pracowałam z tym drugim domem dziecka i prowadziłam go przez sześć miesięcy. A, czyli została Pani Zostałam. w Ugandzie, pracując właśnie dla tego niemieckiego domu, czy, A, czy amerykańskiego? amerykańskiego? Tak, współpracowałam z Robertem, to jest właśnie ten Amerykanin, który, który założył ten dom dziecka. To był cudowny moment, w, taki w naszych życiach, dlatego, że od sześciu lat prowadzi, placówkę. dokładnie i oni przeszli przez wiele trudności, których mogli nam zaoszczędzić, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Ich opiekunki uczyły, nasze opiekunki, pewne systemy, oni mieli już wypracowane, więc oni nam taką pomocną ręką byli od samego początku, a ja tak byłam w dwóch miejscach jednocześnie. Zarządzałam tym domem Malajka House, tak się nazywa, przez sześć miesięcy i pomagałam Marii budować nasz własny dom. Udało nam się to. No to zaraz się dowiemy, jak to wyszło. Zagrajmy drugą piosenkę. Tak, druga piosenka, taki może znany zespół z Wybrzeża Kości Słoniowej. Nazywa się Magic System i taka bardziej taneczna, afrykańskie rytmy, które rzeczywiście zachęcają do tego, żeby wstać z krzesełka i, I się poruszacz. poruszać. Wielu z à osób, w Polsce jesteśmy w Polsce, w Polsce jesteśmy w Polsce, w Polsce jesteśmy w Polsce, w Polsce jesteśmy w Nangene w Polsce jesteśmy w Polsce, w Polsce jesteśmy w Polsce, w Polsce C'est moi je chante à la radio En toi vu ça elle dit le cas où à Penseo Attends j'ai fait partir le coup Béo Mais on dit premier kaou n'est pas Kaou C'est le deuxième cas qui est Nyatao On dit premier kaou n'est pas Kaou C'est le deuxième cas qui est Nyatao je Matę i kogo on frapa ma porte A ma grande surprise suis prise, o cen je vois o. A sambla, j'ai dit o, i a longtem c'est pour review. Elles veulent me maty, o, elles disent, chérie, jamais voyage o. Je suis de retour Elle dit le prézéo te ka ne pa ka C'est deuxième ka o qui est n'ta o Je chéri mon ça fait pas de la o m'a Je vais te donner o que nous vas m'a de banano tu va tu yo olive de fushetto tu va c'est avec la dou tu vas manger dans yeran yeran yeran on dit premier gau n'est pas gau c'est deuxième gau qui est nya tao on dit premier gau n'est pas gau Dziś podróżujemy po Afryce, choć słowo podróżowanie nie jest tu adekwatne. Marta Majewska opowiada Państwu o tym, jak pokochała Afrykę i jak postanowiła coś zrobić dla dzieci w Ugandzie. Ten obraz, jaki Pani nam przedstawiła, jest tragiczny. Mnóstwo porzucanych dzieci, którym trzeba coś zaproponować. Pani ma okazję przez sześć miesięcy w 2011 roku współpracować z domem dziecka Malajka House, prowadzonym przez Amerykanina. Mhm. Czy on pani zaproponował pracę, zapłacił za to? Utrzymywali mnie, że tak powiem. Mieszkałam z dziećmi, mieszkałam w domu dziecka, nie płaciliśmy sobie. Był to taki gest przyjacielski. On potrzebował wyjechać do Stanów, potrzebował osoby, która zajmie się jego dziećmi i pomoże w zarządzaniu domem dziecka. Ja się na to zgodziłam. No to dla pani było świetne doświadczenie, bo już pani w głowie miała ze swoją ugandyjską przyjaciółką Marią, że założycie własny dom dziecka. My już miałyśmy. miałyśmy już miałyście. Tak, już miałyśmy. On już funkcjonował. Na tamtym etapie miałyśmy dosłownie jedno dziecko, więc dom dziecka jednego uh -huh. <głos> był przez pierwsze trzy miesiące. Jak, jak dołączyłam do Malajka House, i rzeczywiście to było świetne doświadczenie, bo ja się mogłam od nich uczyć, dać siebie też dużo, bo tam ten dom był na zupełnie innym poziomie rozwoju i potrzeb, natomiast uczyć się od nich i razem z Marią wypracować pewne systemy dla naszego domu dziecka, jeszcze takiego malutkiego, raczkującego, ale w tym momencie, to był 2012 rok przechodzimy, to my w naszym domu dziecka otrzymaliśmy ośmiero dzieci w jednym roku. To dla nas, to naprawdę była przerażająca liczba, wydaje się, może tylko ośmioro, ale naprawdę gościć w domu ośmioro dzieci, tak nagle i, i w większości niemowląt, to było straszne wyzwanie. I tutaj y, ta nasza współpraca właśnie pomiędzy tymi domami dziecka nam bardzo pomogła. I A znalazłyście miejsce i pieniądze na to, żeby to wszystko ruszyło? Bardzo niskim budżetem. Znalazłyśmy miejsce pani, która nam wynajmuje dom, wynajmuje nam za symboliczną złotówkę, powiedzmy. Nie w samej Kampali Nie, nie w stolicy. samej Kampali dlatego, że Józef Marii mąż, pochodzi z Massindii i tam... Tam nie było domu małego dziecka i tam były też właśnie w naszych dyskusji z pracownikiem socjalnym takim urzędowym. Tam stwierdziliśmy, że tam chcemy osiąść i stworzyć dom, bo nie ma, prawda? Bo, bo nie mają te dzieciaki, dokąd pójść. Znalazłyśmy dom, Maria i Józef przebrnęli przez wszystkie administracyjne i papierowe te bariery. wymagania, bariery, nie było łatwo, ale tutaj również... Ponieważ oni są Ugandyjczykami, łatwiej im było się w tym systemie odnaleźć, prawda? Ja się nie pokazywałam, jak nie musiałam, żeby nie tworzyć efektu takiej białej osoby, zainteresowanej właśnie tym projektem. I nam, nam się udało. W momencie, kiedy otworzyłyśmy dom dziecka, tak oficjalnie wprowadziłyśmy się do niego, miałyśmy absolutnie gołe ściany, nie mieliśmy nic. Ten dom był pusty. Ktoś no ale tam... na początku było tylko jedno dziecko. Tak, to top kupiliśmy, kupiliśmy trzy łóżka dla Marii i Józefa ich córeczki, bo oni z córeczką się wprowadzili i dla tego jednego dziecka. I, I z czasem, z pomocą przyjaciół. Każde łóżeczko to było takie wydarzenie dla nas. I ktoś nam ofiarował taką kuchenkę, ale to kuchenka się nie zdaje, bo my i tak na węglu gotujemy. Ktoś nam później ofiarował taką starą szafę i, i my tak tak bardzo powolutku. Skromnie, powolutku? Bardzo. A kiedy dotarła ta ósemka dzieci do was? Po jakim yy, czasie? W ciągu 2012 roku, więc też tak nie naraz, prawda? Różne historie, stopniowo. Historio, stopniowo. No, ale już mieć ósemkę dzieci, to malutkich, tak. to trzeba mieć opiekunki. Kto, kto tak. był opiekunem tych dzieci? Zatrudniliśmy najpierw jedną młodą kobietę, która potrzebowała pracy i zamieszkała z nami. I taki mamy system. Nie stać nas na razie na taki system, gdzie kobiety przychodzą do pracy. I muszę powiedzieć, że korzystamy z takiego ugandyjskiego systemu, że dajemy pracę, płacimy naszym opiekunkom już teraz w miarę na poziomie. Na początku tak nie było, ale one też z nami mieszkają, więc y, to jest takie 24 godziny na 7 dni w tygodniu, muszę przyznać. Kiedyś chciałybyśmy to zmienić, żeby umożliwić tym naszym młodym opiekunkom też własne życie. Jeszcze nie jesteśmy tak daleko, ale, ale wiem, że do tego momentu dojdziemy. A że... skąd fundusze na to, żeby utrzymać taki tą, taką placówkę? B poważnie... Wiele to pewnie nie kosztuje, bo to jest ósemka dzieci, koszty żywienia pewnie tak. nie są wysokie, ale jednak. Ale jednak. Tu jest naj, naj, najważniejsze, żeby mieć te fundusze regularnie, prawda? Nie możemy zawiesić powiedzmy działalności na dwa miesiące, jak nam nie idzie finansowo, więc to, to jest wyzwanie. Po części od samego początku ja bardzo aktywnie prosiłam moich przyjaciół i znajomych i rodzinę, żeby mi pomagali i najważniejszą taką dla dla mnie pomocą są wpłaty miesięczne. Założyłam fundację w Polsce. Fundacja nazywa się Window of Life. Tak... Okno życia. Tak, i powiem szczerze, że okna życia polskie były naszą inspiracją. Bo nasi przyjaciele właśnie w Ugandzie pytali się mnie, jak wy sobie radzicie z porzucanymi dziećmi w Polsce. Ja im opowiedziałam historię okien życia, jak to u nas funkcjonuje. I oni byli pod ogromnym wrażeniem, i oni chcieli właśnie takie pierwsze okno życia stworzyć w Ugandzie. To ja najpierw troszkę zapierałam się rękami nogami, żeby takiego okna okna nie możemy stworzyć, bo przecież wszystko nam tam przeniosą, wszystkie że biedniejsze dzieciaczki, będziecie prawda? Nie będziecie miały po kilka dzieciaczków. Tak, ale stało się to tak, to okno życia stało się po prostu symbolem, że nasz dom dziecka umożliwi kobietom, jeżeli będą w takiej potrzebie i będą wiedziały o naszej inicjatywie, przeniesienie tych dzieciaczków do nas, zamiast porzucania Porzucać. ich na, na, na śmietnikach, prawda? I to nas inspirowało, więc Okno Życia. Więc założyłam fundację w Polsce tak, aby y, oczywiście nie zbierać tych pieniędzy na własne konto i tworzyć jakiejś fikcji pomocy, tylko żebyśmy byli y, oficjalną jednostką tutaj też zarejestrowaną. No i przez tą fundację udaje mi się namówić coraz większą grupę osób, żeby przyłączyli się do naszej inicjatywy, żeby te dzieci, które są mimo wszystko tak daleko, Stały się im bliższe. I ja piszę o tych dzieciach bardzo często, i wysyłam maile, i wysyłam zdjęcia, tak, żeby, żeby ludzie, którzy mi pomagają, wiedzieli, dokąd ta pomoc y, naprawdę trafia. To już I... dwa lata, kiedy funkcjonuje ten dom dziecka, prawda? Już, już Ile trzy w tej lata... chwili jest dzieci? Pod 14. Opieką? 14. Tak, później tempo się zwolniło, chociaż mieliśmy też dwa przypadki dwóch chłopców, którzy zmarli podczas, podczas. Y, tego pobytu z nami, chociaż na takiej początkowej, na początkowej fazie, więc nie musieliśmy się rozstać. Rozstaliśmy się z, dwom, z dwójką chłopców, którzy, których udało nam się oddać do dalszych rodzin, ale to była taka bardzo kontrolowana adopcja przez ciocie z jednej strony, a z drugiej wrócił chłopiec do mamy, która była leczona przez dłuższy okres czasu. Więc to były takie bardziej szczęśliwe historie, że, że dzieci mogły wrócić do mhm. swoich biologicznych rodzin. A średnia wieku tych dzieci jest jaka? Teraz najwięcej mamy, -latków. Bo rzeczywiście ten, tak, to 2012 no, to był taki taki boom, że tak dużo tych niemowląt dostaliśmy i e, mamy grupkę dzieci, która właśnie rozpoczęła szkołę w tym roku. To w Ugandzie rozpoczyna się szkoła w wieku trzech lat i nasze te dzieci, które przyszły do nas w wieku jednego dnia, <gryw> teraz chodzą do szkoły i to jest bardzo radosne i taką jest dla mnie takim miodem na serce. Pani się zżyła pewnie z tymi dzieciakami, bo pani w ciągu roku ile miesięcy jest na miejscu? Różnie to bywa. Raczej w tygodniach. Jestem dwa, razy, dwa trzy razy w roku na miejscu i kilka tygodni zostaję, żeby pomóc Marii. Najczęściej to są moje urlopy z mojej pracy, albo jak jestem pomiędzy misjami w Lekarzach Bez Granic, wtedy ten czas spędzam w Ugandzie. A w którym roku się pojawiła organizacja Lekarze Bez Granic? Bo pani tak wsiąkła w tę Ugandę. Założyła tak. pani ten dom dziecka mhm. z Marią. Tutaj w Polsce fundację. To oczywiście wszystko Dzieje się szybciej, pewne decyzje, które podejmowałam. W którymś momencie musiałam stanąć na własne nogi i też pomyśleć o własnej pracy i. Zacząć tyle... coś zarabiać. Tak. <grych> I oczywiście to jest taka takie realia, prawda, że, że trzeba też na, na swoje życie zarobić, więc w Malajka House nie mogłam zostać, w Window of Life nie mogłam zostać, bo y, tych datków to nam właśnie starcza, żeby nasze opiekunki opłacić i bardzo dobrze, ja nigdy nie chciałam być y, częścią tego, prawda, systemu finansowego, y, ja im tylko pomagam, więc poszukałam sobie pracy i dla mnie takim wymarzonym połączeniem y, właśnie moich umiejętności z tym, co chcę robić i gdzie pomagać, była organizacja Lekarze Bez Granic, humanitarna Organizacja, w której jest też potrzeba dla osób niemedycznych, więc ja umiem zarządzać, dobrze sobie radzę z właśnie z tymi kwestiami herowymi. Niemczech... Zna pani Afrykę. Znam Afrykę. Ma pani doświadczenie. więc, więc wow. przyjęli mnie i pojechałam na tak pierwszą misję do Nigerii i, i tak się zaczęło. Mało tego, jako 30-letnia kobieta, Polka, wreszcie znalazła pani też faceta. <głos> Właśnie. Wreszcie to Wreszcie. jest dobre podkreślenie No tak, bo z tego co pani opowiada To pewnie czasu specjalnie pani nie miała Na to, by poznawać interesujących panów A tutaj się trafił Holender Holender się trafił I to był jak w życiu przypadek Bo, bo jechałam na misję z lekarzami bez granic Pewna, że teraz koncentruję się Przez chwilę na sobie prawda? Pomagamy dzieciakom, jest super dom dziecka jest stabilny, Maria i Józef się nim, nim zajmują i ja mam chwilę dla siebie teraz i tą chwilę przeznaczę na rozwój tej zawodowy, to nazwę, <grych> w tej organizacji. I Iryk się pojawił. Jest to super połączenie, dlatego, że na takiej misji to jest dużo wyrzeczeń, prawda? Nie ma rodziny, przyjaciół nie ma, jesteśmy bardzo ograniczeni, tak jak wspomniałam i, i praktycznie życie prywatne jest na poziomie bardzo niskiego minimum. A on jest lekarzem? Nie, jest logistykiem. Więc też pracuję w, w tych pomocniczych e, departamentach. I, I się wspieracie. Tak, jesteśmy razem, pomaga nam to, udało nam się. Jest, trzy misje mamy za sobą i za każdym razem lekarze bez granic umożliwiają nam wyjechanie razem. To jest taki plus też dla osób, że, że możemy, prawda? Że znajdą się takie dwa stanowiska, żebyśmy nie musieli rozjeżdżać się po różnych końcach świata. To a propos rodziny, jeszcze tylko zapytam o mamę, która wiem, że bardzo ciężko znosiła tę sytuację, że córka naraz pokochała Afrykę i że głównie jej nie ma. Ale z tego, co wiem, za kilka tygodni pani wraca do Afryki i mama jedzie. Tak, mama jedzie, jest to myślę super wyzwanie, takie przed nią stoi. I mama to na pewno robi dla mnie, bo rzeczywiście taki strach w mamie od samego początku. Ja w drugim tygodniu mojego pobytu w Uganda zachorowałam na malarię, więc mama to, jakby ten początek mojej przygody afrykańskiej przeżyła przez pryzmat tej właśnie choroby i tej takiej niewiadomej, co się dzieje z jej dzieckiem. I, I myślę, że ten strach został w niej. Przez kilka lat się opierała, ale teraz postanowiła, że pojedzie ze mną, zobaczy, pozna dzieci, pozna Marię i Józefa i że spędzimy ten czas razem i będę mogła jej pokazać to, co udało nam się w życiu osiągnąć. Oj, powiem pani, pani Marto, że bardzo się cieszę, że panią poznałem, bo mam poczucie, że jest pani świetną, młodą Polką, która potrafiła coś stworzyć niezwykłego, która ma poczucie, że realnie pomogła iluś tam dzieciakom w tej Ugandzie. I to działa. Dziękuję. Chyba jest Pani dumna z tego, co Pani robi. Jestem dumna, tak. Najbardziej z window of life, ale e, tak, jestem szczęśliwa. I ładnie to brzmi na zakończenie naszej <głos> rozmowy. E, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby wesprzeć Pani Fundację, to gdzie ją znajdzie? Najlepiej na naszej stronie internetowej www window, przez myślnik, of myślnik, live, nie najłatwiejsza nazwa, .org, window of life, albo wpisać window of life Uganda na pewno się, na pewno się, się znajdzie. znajdzie. I tak, zachęcam państwa do pomocy naszym dzieciakom i jest nas dzisiaj 14, ale myślę, że im więcej tej pomocy otrzymamy ze strony innych, tym nam będzie łatwiej pomagać większej ilości dzieci przyszłość. Bardzo dziękuję. Dziś gościem państwa była pani Marta Majewska, która już niebawem wraca do Ugandy. A na razie wesołych świąt. Wesołych świąt również. I dobrego, mokrego dyngusa. <grych> Wzajemnie. Dziękuję serdecznie panie Michale.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 Poruszają wyobraźnię. Jeszcze czterdzieści siedem centymetrów, oderwać te trzy milionogramowy sprzęt. Leci, leci, leci i bardzo daleko. 90 lat polskie radio.pl. Żegnamy reklamy, wybiła trzynasta program.